Zapraszamy do wysłuchania materiału z Centrum Prasowego LEMON. Słyszysz? Witam Państwa, Henryk Skarżyński. Jestem profesorem medycyny, dyrektorem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz konsultantem krajowym w dziedzinie audiologii i funiatrii. Najstarszymi dokumentami, w których są zawarte informacje o szumach usznych, są papirusy z czasów starożytnego Egiptu. Okazuje się, że już bardzo dawno opisano to zjawisko. Hipokrates związał powstawanie szumów usznych z pulsowaniem w naczyniach. Pliniusz stary w Rzymie użył po raz pierwszy słowa tinnitus i z takim określeniem możecie Państwo spotkać się również dziś. Szumy uszne mogą być objawem wielu chorób. Diagnostyka audiologiczna, otolaryngologiczna powinna wykryć te choroby, powinniśmy ustalić podłoże tych chorób i odpowiednio leczyć. Znacznie większym problemem, bo występującym przejściowo u około 17% populacji są tak zwane samoistne szumy uszne. To oznacza, że nawet najdokładniejsza współczesna diagnostyka nie pozwala nam na wykrycie potencjalnego źródła tych szumów usznych dokładnej przyczyny. Szumy uszne mogą przybierać różnorodny charakter. Pod tym pojęciem uwzględniamy takie zjawiska jak luso pykanie, stukanie, przelewanie, świst, gwizd. Pacjent przychodzący do lekarza Mówi, że coś mu puka w uchu Drugi mówi, że mu gwiżdże Umownie określamy to jednym określeniem Szumy uszne Często też możecie Państwo spotkać się z określeniem tinnitus Niepokojącym niezwykle dla nas Objawem jest to, że Szumy uszne przejściowo występują U coraz młodszych dzieci W badaniach profilaktycznych Przeprowadzonych na dużą skalę w Polsce Wykazaliśmy, że przymijające szumy uszne Spotykamy u co trzeciego ucznia Z innych badań wiemy, że Najczęstszą przyczyną tych szumów jest hałas u osób dorosłych w różnym wieku szumy uszne występują od kilkunastu, a powyżej 70 roku życia prawie u dwóch trzecich osób. Często wiąże się to z postępującym starzeniem organizmu, w tym układu naczyniowego oraz elementów zmysłowych ucha wewnętrznego. Czy szumy uszne można leczyć? Dziś wiemy, że Farmakoterapia, która jest chyba najbardziej popularna na efekty, której oczekują pacjenci, jest stosunkowo mało efektywna. Uzyskujemy efekty pozytywne około 5-6%, a zatem bardzo, bardzo niewiele. Bardzo trudno jest niekiedy wytłumaczyć pacjentowi, że... Na jego dolegliwość nie mamy gotowej recepty, nie zapiszemy mu kolejnego, nawet bardzo drugiego leku. Leki naczyniowe, które są przyjmowane, zwykle w tych sytuacjach są nieskuteczne. W naszych możliwościach są natomiast inne propozycje związane z terapią samoistnych szumów usznych, które niekiedy nie wymagają wielkiego zachodu. Wielu pacjentów podczas długiego wywiadu, długiej rozmowy wstępnej, jaka zwykle poprzedza dalsze badania diagnostyczne i terapię, Zwraca uwagę na to, że wtedy, kiedy coś się wokół nich dzieje, jest im łatwiej, w mniejszym stopniu odczuwają szumuszny. To jest najlepszy dowód, że otaczające dźwięki w naszym otoczeniu mogą nakładać się na szum odczuwany przez samego pacjenta i je tłumić. Jest to znane zjawisko nakładania się fal dźwiękowych o różne częstotliwości. Wykorzystujemy je my również w codziennej praktyce lekarskiej. Dźwiękoterapia jest uznanym sposobem leczenia. Może polegać na słuchaniu muzyki, przy której zalecamy, że pacjent zasypiał. Dla większości pacjentów szumy najbardziej dokuczają wtedy, kiedy jest cicho, kiedy kładą się spać. Jeżeli nie zasną, spokojnie budzą się zmęczeni poziom szumu jest jeszcze większy i koło kręci się coraz bardziej zaciskając się na uchu pacjenta. Wśród wielu form współczesnej terapii szumów usznych polecamy dzisiaj metody, które polegają na zmniejszeniu wrażliwości na to niepożądane zjawisko. Łatwo o tym powiedzieć, trudniej zrobić, ale w praktyce uzyskujemy efekty około 80-85%, a zatem dla większości naszych pacjentów niesiemy konkretną, skuteczną pomoc. Do usłyszenia za Tydzień profesor Henryk Skarżyński. Audycja powstaje przy współpracy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.